Były to głównie klejnoty oraz złote i srebrne naczynia. Mieściły się one w 16 skrzyniach, przy czym po śmierci Heleny trzech ludzi nie zdążyło opisać w ciągu całego dnia zawartości jednego kufra. Pieniędzy tych jedna królowa nie wykorzystała, a przeciwnie, przyczyniły się one poważnie do jej wielkiej porażki życiowej. Około 1511 roku Helena zdecydowała się wrócić do Moskwy. Jest prawdopodobne, że w Wilnie czuła się osamotniona, a tam posiadała liczne rodzeństwo. Poza tym Mogły wchodzić w rachubę względy prestiżowe. Była teraz zapomnianą wdową w miejscu, gdzie dawniej występowała jako żona panującego. Należy pamiętać, że prawie wszystkie obdowiałe monarchinie, które urodziły się poza granicami kraju, z tych lub innych przyczyn opuściły Polskę. W przypadku Heleny uzyskanie zgody Zygmunta było jednak niemożliwe, zarówno z powodu napiętych stosunków z Moskwą, jak i ze względu na posiadane skarby. Królowa postanowiła więc działać bez wiedzy szwagra. W tym celu chciała udać się do swych nadgranicznych dóbr, skąd miał ją zabrać specjalnie wysłany przez brata oddział. Plan ten ułożyła z członkami poselstwa Wasyla, którzy ją odwiedzili w 1511 roku. Projektowanym miejscem spotkania był Brańsk. Rzeczywiście w tym okresie dotarła do tej okolicy wyprawa moskiewska pod wodzą książąt Odojewskiego i Kurbskiego. Jednak Helena nie mogła tam przybyć bo jej plany zostały zdradzone staroście, który zabronił gwardianinowi Franciszkanów, Janowi Komorowskiemu, wydawać królowej jakiekolwiek rzeczy. Również wojewoda Radziwił, do którego gwardian zwrócił się po dyspozycję, polecił zatrzymać skarby. Sytuację skomplikował fakt, że Komorowski był tym zakonnikiem, któremu osobiście królowa szczególnie ufała. Wybuchnęła też wielkim gniewem, kiedy właśnie on odmówił jej zwrotu własności. W dodatku zjawiło się wówczas kilku panów z rady z Radziwiłem na czele i zabroniło jej udać się do Brańska. Oburzona monarchini poskarżyła się Zygmuntowi i ten cofnął zakaz wojewody. W zapiskach franciszkanów znajduje się wzmianka, że od tego czasu Helena przestała im pomagać, co dawniej nieraz czyniła. W styczniu 1513 roku owdowiała monarchini udała się do Brasławia, gdzie urządziła huczne wesele jednej z dworek. Ponownie zażądała wydania skarbów i tym razem otrzymała 40 złotych kubków. Wkrótce potem, 20 stycznia, niespodziewanie zmarła, mając 37 lat. Komrowski zapisał w kronice, że otrują klucznik na rozkaz wojewody Radziwiła, który chciał zagarnąć jej drogocenności. Inne źródła nie potwierdzają jednak tego oskarżenia. Podobnie nie przemawia za nim dalszy los skarbów Heleny, które później przejęła królowa Barbara Zapolia. W liście do biskupa krakowskiego Zygmunt Stary z ulgą skwitował wiadomość o śmierci bratowej słowami — Tak niemało kłopotu tym państwu naszemu było”. Zmarłą pochowano w ulubionym przez nią soborze przeczystej Bogu rodzicy. Budynek ten został jednak zburzony, gdy Rosjanie tłumiąc powstanie kościuszkowskie zajmowali Wilno. Początkowo na gruzach soboru wzniesiono pomocniczy gmach uniwersytetu — Później odbudowano cerkiew, a w rezultacie wszystkich tych zmian grób królowej Heleny zaginął. Barbara Zapolia, pierwsza żona Zygmunta Starego. Od czasów Ludwika Wielkiego kroniki węgierskie wspominają o początkowo szlacheckiej, później magnackiej rodzinie Zapoliów. Dopiero jednak pochodzący z tego rodu Stefan Isztwan, został za czasów króla Macieja Korwina najpotężniejszym możnowładcą w kraju. W samej Słowacji posiadał on 12 tysięcy poddanych, a po całym państwie rozsianych miał 72 zamki i zameczki stanowiące jego własność lub dzierżawione w zastawie. Po zwycięskiej wojnie z Habsburgami Korwin nadał mu miasto Ebenfurt w Austrii. Zapolia był znanym wodzem, który w 1474 roku w czasie walk z Polską dotarł w pobliże Krakowa. Przez kilka lat był namiestnikiem swego króla w Wiedniu, po śmierci Macieja poparł kandydaturę Władysława Jagielańczyka, a zwalczał jego brata Jana Olbrachta, któremu tak się naraził, że bał się mu pokazać w czasie zjazdu polsko-węgierskiego w Lewocze. Pomimo swego bogactwa i potęgi, Isztwan zawsze występował jako przedstawiciel średniej i drobnej szlachty i był w tych kołach bardzo popularny. 11 sierpnia 1483 roku Stefan Zapolia poślubił Jadwigę Cieszyńską. Dobór małżonki wskazuje, że pyszny magnat chciał być spokrewniony z monarchami. Panna młoda, córka Piasta Śląskiego, miała liczne powiązania z Polską, gdyż zarówno jej matka, jak i babka po mieczu wywodziły się z książąt mazowieckich. Jako prawnuczka Aleksandry Olgierdówny Jadwiga była dalszą kuzynką Jagielonów, a poza tym przez swoje stryjenki była spowinowacona z kniaziami holszańskimi i hrabiami Cylii. Księżniczka nie miała rodzeństwa, w związku z czym po śmierci jej ojca Przemysława Cieszyn przeszedł w ręce jego brata, a później bratanków. Stefan i Jadwiga mieli czworo dzieci. Starsi byli synowie Jan, urodzony w 1487 roku, i Jerzy w 1494. W 1495 roku ujrzała światło dzienne Barbara, przyszła kolowa Polski, a później najmłodsza Magdalena. Rodzina przebywała najczęściej w zamku tręczyńskim, swej głównej rezydencji. Najwięcej uwagi poświęcano pierworodnemu, wychowywanemu na przyszłego monarchę. W chwili śmierci Korwina, rok 1490, ojciec uniósł trzyletniego chłopca i powiedział — Gdybyś już był taki duży, to wybrano by cię teraz królem. Dlatego też Janosz, Jan, odebrał wyjątkowo staranne wykształcenie i władał kilkoma językami. Dbano jednak, aby i on utrzymywał dobre stosunki z uboższym ziemiaństwem. Rzeczywiście młody Zapolia stał się po ojcu przywódcą szlacheckiego obozu narodowego, który pozostawał w ostrym konflikcie z kosmopolitycznym stronnictwem dworskim, żywiącym prohabsburskie sympatie. Stefan Zapolia zmarł 25 grudnia 1499 roku. Janusz liczył wówczas 12 lat, a Barbara 4. Głową rodziny stała się w tym okresie ich matka Jadwiga. Była to pani odważna, ambitna i żądna zaszczytów dla swoich dzieci. W 1505 roku, kiedy Władysław Jagiellończyk zachorował, zaproponowała mu, aby wydał swą dwuletnią córkę Annę za jej starszego syna. Oferta taka w ustach poddanki mogła być uważana za zufałą. Wiele danych wskazywało wówczas, że królewna zostanie dziedziczką tronu, w związku z czym o jej rękę starał się dla swoich wnuków, Cesarz Maksymilian Habsburg Zamiarom tym sprzyjał Władysław i Partia Dworska, a za żarcie zwalczało je stronnictwo narodowe. Dlatego też od tego czasu rodzina Zapoliów okresowo ponawiała prośby lub nawet żądania, zaręczenia Anny z Janem, przy czym sam zainteresowany uczynił to już w 1510 roku. Większość czasu Jadwiga spędzała w trenczynie, Stale przebywały przy niej córki, które jak na owe czasy otrzymały dość staranne wykształcenie. Dzięki matce rozumiały nieco po polsku. Jedna z nich, Magdalena, zmarła młodo. Została ona pochowana w Zamku Tręczyńskim. Natomiast barbarze przez chwilę zaświtała perspektywa wspaniałej partii. W czerwcu 1505 roku bawił w budzie u króla Władysława jego młodszy brat Zygmunt. Mimo, że Kulewicz miał 38 lat, dotąd nie był żonaty. Podobno właśnie wtedy zaczął on już rozważać możliwość poślubienia jedenastoletniej Barbary. Zwolennikiem tego mariażu był towarzyszący mu przyjaciel z lat dziecinnych i dworzanin Krzysztof Szydłowiecki. Jagielon powrócił wkrótce do swych śląskich posiadłości i wówczas upadł cały projekt, któremu Władysław był zresztą zdecydowanie przeciwny. Po paru latach plan ten odżył jednak w zmienionej, jeszcze daleko świetniejszej postaci. Zygmunt od 1506 roku był królem Polski, wciąż pozostawał kawalerem. Związany był wówczas z Katarzyną Telniczanką, pochodzącą z Moraw, która być może kiedyś należała do frau Cymeru jego matki. Żył z nią wiele lat i mieli troje dzieci, syna Jana i dwie córki. Monarcha się nimi opiekował i chłopca przeznaczył do kariery duchownej, w związku z czym już w 1509 roku jako dziecko został on proboszczem poznańskim. Później był biskupem wileńskim, a dzięki swojemu pochodzeniu używał tytułu z książąt litewskich. Bezrzędność króla mogła jednak spowodować wygaśnięcie dynastii Jagiellonów. W związku z tym musiał on założyć oficjalną rodzinę. Dlatego telniczanka została wydana za Andrzeja Kościeleckiego, kasztelana wojnickiego, z którym miała później córkę, słynną z piękności Beatę, księżnę Ostrokską. Natomiast Zygmunt postanowił starać się o rękę 32-letniej wdowy po landgrafie hesko kaselskim Anny. Poselstwo z Łaskim na czele... Miało się udać do jej ojca Magnusa II Meklemburskiego, ale nie zostało wysłane z powodu wybuchu wojny z Mołdawią. Następnie projekt ten nie był wznawiany i Zygmunt nigdy nie oświadczył się wdowie po Landgrafie. W 1511 roku odżył natomiast, w tym razem już realnej postaci, plan poślubienia Barbary. O mariażu owym myślano na Wawelu ze względów politycznych. Polsce zagrażała wówczas otaczająca ją z różnych stron koalicja, w skład której wchodziła Moskwa, Zakon Krzyżacki i Habsburgowie. Pożyteczne więc wydawało się zbliżenie z rodziną Zapoliów, najbardziej zażartymi wrogami domu austriackiego. Charakterystyczne w tej koncepcji było odmienne niż dotychczas u Jagiellonów polskich nastawienie, zamiast zabiegać o ewentualne prawa sukcesyjne w basenie Dunaju na przyszłość, wolał Zygmunt I poprzeć miejscowe siły narodowe, nastawiając je dla siebie przychylnie. Planom takim był naturalnie przeciwny starszy Jagielończyk. Słynął on jednak z chwiejności przekonań. Dwór Polski skorzystał więc z okazji, że król Władysław przybył 25 stycznia 1511 roku do Wrocławia, gdzie mniej był poddany wpływom stronnictwa prochabzburskiego, dominującego na dworze budzińskim. Zygmunt I wysłał wówczas do brata archidiakona krakowskiego Piotra Tomickiego. Zręcznemu prawatowi udało się pozyskać przyzwolenie na to małżeństwo niezdecydowanego monarchy. Rozpoczęto wówczas w imieniu Zygmunta rokowania z rodziną Zapoliów. Dla Barbary oferta polska otwierała szansę ogromnego awansu. Rozmowy na linii Tręczyn-Wawel toczono w największej tajemnicy, obawiając się prawdopodobnie posunięć Habsburgów, które by mogły przeszkodzić tym zamierzeniom. Sprawa stała się jawna dopiero w listopadzie, gdy do Krakowa przybyli oficjalni przedstawiciele Zapoliów, w osobach Hanela, archidiakona Budzińskiego oraz Kazimierza, księcia Cieszyńskiego. Ten ostatni był bratem stryjecznym matki Barbary, a pokądzieli krewnym Jagielonów jako wnuk Wasylisy Holszańskiej, starszej siostry królowej Zofii. Wkrótce, bo 2 grudnia, podpisana została w Krakowie intercyza ślubna. Po dokonaniu tych formalności wstępnych wysłał Zygmunt do Tręczy na poselstwo ponarzeczoną. Na czele jego stał 56-letni biskup poznański Jan Lubrański. Towarzyszyli mu Kasztelan Sandomierski Krzysztof Szydłowiecki i Łukasz górki Kasztelan Poznański. Jednym z członków poselstwa był siostrzeniec Tomickiego, mało jeszcze wówczas znany, młody ksiądz Andrzej Krzycki, wybitny humanista i poeta. W czasie pobytu na Węgrzech napisał on piosenkę tręczyńską, która zapoczątkowała cykl utworów poświęconych Nowej kulowej Polskiej. O projektowanym mariażu dowiedział się niebawem cesarz Maksymilian i błyskawicznie podjął przeciwne działania. Wkrótce po wyjeździe biskupa Lubrańskiego z Węgier zjawił się na wawelu wysłannik Habsburga Jerzy Sterc, proponując Zygmuntowi rękę jednej z księżniczek Gonzaga z Mantui. Jej siostrę Maksymilian chciał zarazem wyswatać za owdowiałego Władysława. Aby pozyskać zgodę obu braci, Robił z niejasne nadzieje, że cesarz poślubi jedyną niezamężną jagielonkę Elżbietę. Było wiadomo, że Zygmunt jest do niej bardzo przywiązany, a Władysław, który jej nie znał — kulewna urodziła się, gdy wyjechał on już z Polski — jako głowa rodu czuł się winny, że dotąd siostry nie wydano za mąż. W Krakowie akcja habsburska nie odniosła naturalnie żadnego skutku, natomiast w Budzie starszy brat cofnął poprzednio wyrażoną zgodę na ślub młodszego z węgierską poddaną. Decyzja Władysława w tym momencie nie miała już jednak żadnego znaczenia, gdyż Barbara, otoczona przez wysłanników narzeczonego, wyruszyła w drogę do Krakowa. Jechała zresztą powozem otrzymanym uprzednio w prezencie od swego monarchy. Towarzyszyła jej matka, brat Jan Zapolia, wuj Kazimierz, książę Cieszyński i ośmiuset jezdnych. Przed wyjazdem 13 stycznia 1512 roku za zgodą przyszłego męża zrzekła się swych posiadłości i praw dziedzicznych na Węgrzech na rzecz obu braci. W Polsce musiała zatrzymać się we wsi Mazowice na trzy dni, ze względu na szalejącą zadymkę śnieżną. Spotkanie z królem nastąpiło 6 lutego. Zygmunt z dworem oczekiwał narzeczonej w Łobzowie. Towarzyszyła mu siostra, królewna Elżbieta i księżna Anna Mazowiecka. Nową panią witał łacińskim przemówieniem prymas Łaski. Barbara przesiadła się wówczas do powozu narzeczonego. Przy wjeździe do Krakowa wysłuchała uczonych mów przedstawicieli uniwersytetu i władz miejskich. W katedrze wawelskiej witają Maciej Drzewicki, biskup Przemyski, zastępujący chorego biskupa krakowskiego. 8 lutego 1512 roku odbył się ślub i koronacja młodej monarchini. Obrzędów dokonał prymas łaski. Zaginięcie dawnego opisu ceremoniału przysporzyło kłopotów, gdyż trzeba było na poczekaniu opracować nowy. Z gości najważniejszymi byli Nuncjusz Papieski oraz posłowie Władysława Jagiellończyka, biskup Wrocławski, Jan Turzo i kasztelan pożoński Ambroży Sarkany. Niektórzy magnaci węgierscy wysłali również swych przedstawicieli. Przez kilka dni trwały biesiady, tańce i gonitwy rycerskie. W czasie turniejów pierwsze miejsce zajął Ślązak Jan Rechenberger, a drugie Polak Jan Tarło, dawny dworzanin króla Aleksandra. W przerwach pomiędzy zabawami, 19 lutego, Zygmunt podpisał z rodziną Zapoliów tajne przymierze, przyjmując ich pod naszą specjalną opiekę i protekcję, obiecując im i ofiarując przeciw wszystkim ich przeciwnikom i rywalom pomoc, radę i według sił obronę. Również i nowi krewni zobowiązali się wspomagać Egielona. W chwili ślubu młoda królowa miała 17 lat, a monarcha 45. Małżeństwo pary królewskiej było pierwszym w historii kraju, które spowodowało utrzymane w duchu odrodzenia duże reperkusje literackie. Z okazji tych uroczystości pojawiły się utwory kilku poetów polskich i obcych. Krzycki napisał pieśń na koronację królowej Barbary. Paweł Skrosna wprowadził do swego poematu wiele elementów mitologii. Jowisz, zniecierpliwiony bezrzędnym stanem Zygmunta, polecił Merkuremu, aby go skłonił do poślubienia Barbary, a Wenerze nakazał przygotować odpowiednio narzeczoną. Ksiądz Jan Dantyszek włożył w usta Junony pochwały króla, a w usta Wenery królowej. Poeta ten apelował do społeczeństwa o udział w radości pary monarszej. Niemiec Eban Koch, zwany Hesus z Hesji, Opisał podróż Panny Młodej i podawał, że jest ona piękniejsza od wszystkich i przerasta urodą Junonę, Palladę i Wenerę. Kiedy większość gości rozjechała się, Jadwiga Zapolia i jej syn oraz książę Kazimierz Cieszyński pozostali przez jakiś czas na Wawelu, prawdopodobnie rozważając szczegóły związane z zawartym świeżo tajnym porozumieniem o wydźwięku Antyhabzburskim. 20 marca 1512 roku Zygmunt napisał do brata, ostrzegając go przed domem austriackim, gdyż nie ulega wątpliwości, że gdy raz Niemców dopuści się do tych królestw, Czech i Węgier, już ich nigdy nie będzie można wyrwać z ich rąk. Barbara powtórnie zrzekła się praw do spadku po Zapoliach, a od męża otrzymała w charakterze oprawy te same królewczyzny, które kiedyś posiadała jego matka. Ponieważ częścią tych dóbr władała do zamąż pójścia królewna Elżbieta, królowej dodatkowo na ten okres przyznano także Biecz i Sochaczew. Młoda Barbara miała dużo uroku i wdzięku, co zgodnie podkreślają wszystkie źródła. Bardzo szybko stała się też popularna, gdyż, jak pisze Bielski, dla wielkiej jej pobożności, ku królowi małżonkowi wiary i powolności, ku wszystkim ludziom niewymownej dobroci i ludzkości, ku ubogim szczodrobliwości... I dla wielkich cnót musieli ją wszyscy ludzie miłować. Była skromna, łagodna i pobożna. Słynęła z miłosierdzia. Do spraw publicznych na ogół nie mieszała się, choć czasami wykazywała pewną troskę o interesy swej rodziny. Nie dążyła do obsadzenia urzędów bliskimi ludźmi. Lubiła szwagierkę Elżbietę i zgodnie z nią współżyła. Jak podkreśla Kazimierz Morawski, w stosunku Barbary do Zygmunta przebija wszędzie nieśmiałość kobiety, Wyniesionej niespodziewanie na tak zaszczytne stanowisko, że mimo woli musiały się w niej budzić obawy, aby to szczęście się nie rozwiało. Król jednak tkliwie kochał swoją młodą żonę i okazywał jej wiele dowodów przywiązania. Był wówczas postawnym mężczyzną, którego wkrótce potem cesarz Maksymilian scharakteryzował jako okazały, nieco otyły, posiadający bardzo białe ręce oraz ładne i czerwone usta. Kronikarz Marcin Bielski pisał o Zygmuncie — urody był to pan krasnej i siły wielkiej. Przez pierwszy rok po ślubie małżonkowie nie rozstawali się zupełnie i przebywali najczęściej w Krakowie. Gdy król wyjechał na Sejm do Piotrkowa, Barbara towarzyszyła mu. W drugiej połowie 1512 roku zaszła w ciążę. Sekretarzem królowej został Andrzej Krzycki, który ją szczerze polubił. Miała też ona poprawne stosunki ze zwolennikami polityki prohabzburskiej na Wawelu, a główny ich filar podkanclerzy Krzysztof Szydłowiecki zakochał się w damie dworu Zofii Targowieckiej. Miłość ta zakończyła się małżeństwem, choć narzeczona była raczej skromną partią dla wpływowego dostojnika. W tym czasie monarcha kontynuował politykę przyjaźni z krewnymi żony i starał się umocnić ich pozycję. Wysyłając pod koniec marca 1512 roku Tomickiego do Budy, Młodszy Jagiellon ostrzegał starszego przed stronnictwem dworskim, które chce przekazać rządy Habsburgom — chodziło o wyznaczenie cesarza opiekunem dzieci królewskich — i prosił go o wzmocnienie pozycji krewnych Barbary. W tym ostatnim celu Zygmunt chciał, aby Władysław przekazał Jerzemu Zapolni banat Sławoński, oddał Janowi posiadłości zmarłego księcia Ujlaki, a kanclerzem państwa uczynił zwolennika szwagra arcybiskupa Kalonii. W marcu 1513 roku para królewska udała się do Poznania, gdzie zawitali w połowie miesiąca. W 10 dni później w pałacu biskupim Barbara urodziła córkę nazwaną Jadwiga na cześć pierwszej małżonki Jagiełły. Poród był lekki, a połóg przebiegał szczęśliwie. Chrzest odbył się natychmiast po urodzeniu. Rodzicami chrzestnymi małej Kulewny zostali wojewoda i wojewodzina poznańscy. Zygmunt napisał po polsku do brata, że żona powiła na Wielki Piątek córkę, na wszystkich członkach zdrową. Pobyt w Poznaniu zepsuty był jednak wydarzeniami na Litwie, gdzie w 1512 roku wybuchła kolejna wojna z Moskwą, a Wasyl III wyruszył osobiście na Smoleńsk. Jednocześnie krzyżacy zawiązywali koalicję antypolską z udziałem Habsburgów i Wielkiego Księcia Moskiewskiego. W związku z działaniami wojennymi para królewska wyjechała 28 maja na Litwę. Małej Jadwigi rodzice nie zabrali ze sobą, lecz odesłali ją do Krakowa, gdzie pozostawała pod opieką ciotki, królewnej Elżbiety. 27 czerwca dwór na krótko zatrzymał się w Mielniku, a 11 sierpnia 1513 roku przybył do Wilna. W stolicy Wielkiego Księstwa małżonkowie bawili razem ponad rok. Właśnie niedawno zmarła Helena Moskiewska, wdowa po królu Aleksandrze Jagiellończyku i Barbara odegrała jakąś bliżej nieznaną rolę, przekazaniu na rzecz skarbu kosztowności pozostawionych przez Bratową. Zygmunt polował w borach litewskich i wysłał siostrze do Krakowa żubrowinę. Wojna z Moskwą toczyła się przez cały czas, ale szala zwycięstw nie przechylała się wyraźnie na żadną stronę. Podobno Wasyl III, zniechęcony trudnościami przewlekłej kampanii, myślał już o zawieszeniu broni, kiedy 2 lutego 1514 roku pojawił się na Kremlu nowy poseł Habsburgów, Sznicen-Paumer i przekonał wielkiego księcia o celowości kontynuowania walk. Królowa wielokrotnie modliła się o zwycięstwo oręża polskiego i skłoniła Krzyckiego, aby napisał pobożny poemat apelujący o pomoc do zmarłego Kazimierza Jagiellończyka, starszego brata Zygmunta, którego kult właśnie począł się rozwijać. Powtarzano mianowicie, że duch świątobliwego królewicza w sposób cudowny ułatwił rodakom zwycięstwo nad wojskami moskiewskimi w toczonej bitwie. Przez cały czas pobytu w Wilnie Barbara pozostawała w kontakcie ze swoją rodziną. W 1512 roku Turcja napadła na Węgry. Latem 1513 Jan Zapolia poprowadził zwycięską odwetową wyprawę przeciw Osmanom. Wzmogło to jeszcze jego popularność. Triumfujący wojewoda wracając z pola walki udał się na czele tysiąca jeźdźców do Władysława Jagiellończyka, żądając ręki królewny Anny. Kiedy przerażony monarcha kazał zamknąć bramy zamku, Zbrojni Zapoli wyważyli je siłą i wdarli się do komnaty. Król początkowo próbował ukryć się w zakamarkach zamkowych, następnie jednak spotkał się ze zwycięzcą i poczynił mu szereg obietnic, których nie myślał, jak się wydaje dotrzymać, gdyż nadal sprzyjał Habsburgom. Dlatego też popierał u Zygmunta mianowanie pod ich zwolennika Tomickiego. Natomiast Jadwiga Zapolia, Jan Zapolia i książę Kazimierz Cieszyński prosili królową Barbarę, aby do tego nie dopuściła. Listy te odebrał Krzycki i powiadomił o ich treści wuja Tomickiego, dzięki czemu Maksymilian zyskał w podkanclerzym jeszcze bardziej oddanego zwolennika. W pierwszej połowie 1514 roku postanowił Zygmunt udać się do swych zbrojnych oddziałów, pozostawiając Barbarę w Wilnie. Rozstanie małżonków nastąpiło 22 lipca, kiedy król wyjechał do obozu pod Mińskiem. Oficjalnym opiekunem młodej monarchini został biskup Przemyski Drzewicki. 30 lipca padł oblegany przez wojska moskiewskie Smoleńsk. Była to ogromna strata jagielonów i sytuacja na froncie stawała się groźna. Na szczęście książe Konstanty Ostrokski, dowodzący zjednoczonymi siłami polsko-litewskimi, odniósł 8 września 1514 roku wielkie zwycięstwo pod Orszą. Chcąc unaocznić swój triumf, król rozesłał wziętych do niewoli jeńców po różnych dworach europejskich. Największą grupę wysłaną do papieża uwolnił jednak po drodze cesarz Maksymilian i odprawił przez Hamburg do Moskwy. Wkrótce 30 października monarcha wrócił do Wilna. Barbara cały czas z nim korespondowała i donosiła m.in. o zwycięstwie pod Temeszwarem swego brata nad chłopskim powstaniem, stłumionym zresztą okrutnie i bezwzględnie, o czym monarchini chyba nie wiedziała, a popularność Jana Zapoli wśród mas szlacheckich jeszcze wzrosła. Na wieść o bitwie pod Orszą Krzycki ułożył dwa poematy. Jeden z nich, napisany w imieniu królowej, wspominał o łzach i bezsennych nocach Barbary, porównując ją do gołąbki tęsknie gruchającej na wiązie oraz do wiernej Penelopy. Autor podkreślał, że u wschodu pękł pierścień nieprzyjaciół Polski, lecz zarazem wskazywał na dom austriacki jako na groźnych nadal wrogów kraju. To pozornie niespodziewane, antyhabzburskie zakończenie było dość zrozumiałe w utworze powstałym na dworze córy Zapoliów. I w Koronie i na Litwie krążyły wówczas słuchy, że Orsza była nagrodą niebios zesłaną za pobożność i cnoty królowej. Dnia 4 lutego 1515 roku para królewska wróciła do Krakowa. W katedrze rowelskiej witał ich uczoną mową ksiądz Konarski. Barbara zobaczyła wreszcie swą córkę liczącą prawie dwa lata. W tym okresie królowa zaszła znowu w ciąże, a Zygmunt bardzo pragnął przyjścia na świat syna. Stosunek monarchy do żony był nadal ogromnie serdeczny, jednak wydarzenia wojenne zmieniły jego poglądy polityczne. Doszedł mianowicie do wniosku, że Polska nie oprze się dotychczasowej koalicji wrogów, w związku z czym postanowił zjednać Habsburgów, aby rozwiązując sobie ręce w stosunku do cesarza móc skutecznie stawić czoło Moskwie i krzyżakom. W świetle takiej zmiany orientacji sojusz z Zapoliami stawał się uciążliwy. Na razie król zdecydował się poprzeć tzw. podwójne małżeństwa dzieci Władysława Węgierskiego z wnukami cesarza Maksymiliana, do czego konsekwentnie dążyli Habsburgowie i co było już ustalone między dworami budzińskim i wiedeńskim w tajnym układzie Winer Neustadt 1506 rok. Realizując nową linię polityczną, Zygmunt postanowił wziąć udział w konferencji międzynarodowej. Najpierw miał odwiedzić brata w Bratysławie, a potem obaj planowali spotkać się z Maksymilianem I. Z Krakowa monarcha Polski wyruszył 5 maja 1515 roku. Towarzyszyło mu liczne grono dygnitarzy, w tym także Mikołaj Radziwił, wojewoda Wileński i kanclerz Dalekiego Wielkiego Księstwa. Cesarz mający kłopoty finansowe, musiał zaciągać pożyczki i zdrowotne, z trudem dosiadał konia, spotkał obu Jagielonów dopiero 16 lipca we wsi Trautmannsdorf, po czym zaprosił ich do Wiednia. Podobno Zygmunt był tym, który zaufał Maksymilianowi i namówił brata do oddania się w ręce Austriaka, przed czym przestrzegała część panów węgierskich. W stolicy naddunajskiej nastąpiły słynne podwójne zaślubiny – w wyniku których szanse Habsburgów na koronę św. Stefana i św. Wacława bardzo wzrosły. Młoda Anna Jagielonka nie wróciła już do ojczyzny. Maksymilian napisał do córki, że gdyby nie pomoc króla Polski, to Węgrzy ku obrazie Boga wydaliby królewne za jej sługa, to znaczy za Jana Zapolię. Następstwem zmiany układów politycznych było, że najbliższe poselstwo Wasyla III zostało w Wiedniu bardzo chłodno przyjęte. Ale główny sukces dyplomacji polskiej polegał na tym, że cesarz uznał wreszcie pokój toruński, w pół wieku od jego podpisania, i zrezygnował w imieniu Rzeszy z roszczeń skarbowych względem miast polskich Gdańska, Torunia i Elbląga. Wieści o tych wydarzeniach musiały niepokoić Barbarę, poza tym czuła się nie najlepiej, gdyż źle znosiła drugą ciążę. Pozostawała wówczas pod opieką lekarza Leonarda Pierzychowskiego. Zachowała się wprawdzie notatka, że była na jakimś przedstawieniu teatralnym, ale większość czasu prawdopodobnie spędzała w kościołach. Była bardzo niespokojna i dawała temu wyraz w swojej korespondencji z Zygmuntem, obawiając się, że długie podróże afekt miłości u nieobecnych osłabić mogą. Prosiła też męża o wzajemność. Król wysyłał listy do Barbary co kilka dni. Pisał, że czuje się na tyle dobrze, na ile można tak długo nie widząc ukochanej żony. Uspokajają ją, gdyż nie tak słaba jest nasza wzajemna miłość, aby ją odległość osłabić mogła.